RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Cześć moi drodzy, witajcie Dzisiaj chciałem wam pokazać Jak zmienia się miejsce Gdzie mieszkam Było tutaj do tej pory Bardzo zielono i bardzo przyjemnie Niestety Będzie tutaj Droga Zobaczcie, jest już w budowie i wkrótce będą jeździły tutaj samochody i autobusy. Jobusiu, a co Ty o tym myślisz? Ty chyba nie wiesz, że tutaj będzie droga na razie. <śmiech> Kilka dni temu przyjechały tutaj wielkie ciężarówki, spychacze i zrobiły drogę już wkrótce będzie tu leżał asfalt i będą jeździły samochody tutaj będzie skrzyżowanie ulic a w tym miejscu w tym miejscu będzie przystanek autobusowy Jobusiu a gdzie ty weszłaś? gdzie ty weszłaś? chodź tu wracaj chodź wracaj Joby Dziobie jak zwykle wcina trawę Dziobusiu Dziobie hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Skacz! Ojejejej! Co ty wyrabiasz? <grytanie> Na razie droga dochodzi tylko dotąd Ponieważ dalej są bagna Zobaczcie! Tutaj jest pełno wody. Nie wiem jak oni będą budować. Będą musieli to wszystko osuszyć. Albo zasypać. Na razie w tym miejscu jest pełno wody. A droga ma iść tam do przodu. Tam będzie droga. Joby, tylko ty się nie kąp. Nie kąp się, nie. Odszedłem nieco w bok żeby pokazać wam jakie tutaj są bagna. Ile tu jest wody. Czasami przylatują tu nawet dzikie kaczki. Hej. Trochę szkoda, że to wszystko będzie kiedyś zniszczone. taka piękna zieleń. Cóż, to wszystko na dzisiaj. Zobaczyliście, jak budują u nas drogę. Kiedyś pokażę Wam, jak będzie już gotowa. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.